Paweł Jasienica. Rozważania o wojnie domowej. Taśma piąta, ścieżka pierwsza. Straszliwa ustawa z 22 preriala, czyli 10 czerwca 1794 roku, znosiła postępowanie śledcze, pozbawiała oskarżonego prawa do pomocy ze strony obrońcy, zwalniała trybunał od obowiązku przesłuchiwania świadków i nakazywała mu albo uniewinniać, albo skazywać na śmierć. W przeciągu sześciu następnych tygodni w samym tylko Paryżu poszło na gilotynę 1376 osób. Pośpiech procedury powodował niekiedy pomyłki w adresie. Akt oskarżenia mówił o ojcu, wyrok spadał na syna. Zanim się połapano, było już po wszystkim. Tradycyjne wyobrażenie każe nam widywać na ówczesnych szafotach francuskich wyniosłe, aż do końca wytworne i drwiące postacie arystokratów, sidevans, krwiopijców i ciemiężycieli. Statystyka powiada, że tylko 20% skazanych w dobie terroru należało do stanów uprzywilejowanych, do duchowieństwa lub szlachty. Pozostały 80% to był lud, stan trzeci, o którym opatr jest, tak pięknie pisał przed pięciu zaledwie laty, że będąc za monarchów niczym, pragnie stać się nareszcie czymkolwiek. Stał się, jak widzimy, stał się grubo więcej niż czymkolwiek, bo rekordzistą we wcale niepożądanej ofiarności. Specjaliści Przypominają uczenie, że szlachty i kleru było znacznie mniej niż ludu, należy więc wprowadzić odpowiednią poprawkę do obliczeń. Zastrzeżenie potrzebne i ważne dla nas. Ówcześni Francuzi nie oglądali jednak tablic statystycznych, lecz toczące się do koszy głowy ludzkie. Bardzo interesujące są dane Jakuba Godesho dotyczące emigracji. 42% uchodźców należało do stanów uprzywilejowanych. Nieomal tyleż 40% wywodziło się z ludu, to znaczy z drobnego mieszczaństwa, z rzemieślników i wieśniaków. Reszta należała do bogatego mieszczaństwa i do elementów bezokreślonej przynależności socjalnej, więc na pewno nie mających w żyłach krwi błękitnej. Największej ilości emigrantów dostarczył Departament Dolnego Renu, zajęty na czas pewien przez Austriaków. W ślad za cofającym się wojskiem wrażym ruszyły tłumy chłopów, którzy woleli widocznie za granicą przeczekać reżim cnoty. Dzieje ustrojów totalnych dostarczyły już tak obfitego materiału, że wolno kusić się o spostrzeżenia natury ogólnej. Ma się w związku z tym prawo pobieżnie traktować ideologię, pomijać je nawet, zwracając pilną uwagę na kwestię równowagi umysłowej osób rządzących. Odnosi się bowiem wrażenie, że rządza niczym nieograniczonej władzy, wściekła walka o utrzymanie raz zdobytej zdolne są głęboko naruszyć tę równowagę, paraliżując zmysł moralny. Jakże bowiem inaczej wyjaśnić uparte niszczenie najcenniejszych substancji narodowych, popełnianie ciągle tych samych Błędów i wypaczeń gołym okiem widocznych dla tak zwanego szarego człowieka. Był mędrzec, który głosił, że rządzącemu filozofowi wolno zdążać naprzód, nie oglądając się w tył ani na boki, czyli na skutki swych czynów. Przyjdzie na to czas po osiągnięciu celu. Można i należy chyba w podobnym wypadku odłożyć na bok filozofię, za to samego filozofa skierować do badania psychiatrycznego. Od czasów starożytności rzymskiej mówi się o szale Cezarów. Celem Maksymiliana de Robespierre była cnota. Spójrzmy teraz na drogi, którymi do niej prowadził podopiecznych. Dość się już w tej książce pisało o rzeziach i mordowaniu. W dniach funkcjonowania gilotyny Przechodni musieli niekiedy przeskakiwać rynsztoki, pełne płynącej krwi. Mówiąc o kosztach, jakie ponosił naród, trzeba brać pod uwagę nie tylko straconych, lecz i pozostałych przy życiu. Tych, co przyzwyczajali się do warunków nieludzkich, musieli udawać, że pochwalają postępowanie rządu. Zarażenie śmiercią równa się degradowaniu człowieka, obniżaniu jego przydatności społecznej. Wszelki terror izoluje go od otoczenia, skłania do troski wyłącznie o siebie. Terroryści osiągają swój ideał, gdy dzieci gotowe są denuncjować rodziców i odwrotnie. Robespierre głosił, że w systemie rewolucyjnym kontrrewolucyjny jest wszystko, co korumpuje. Jean-Paul Marat natomiast, który został zgładzony mniej więcej w połowie epoki terroru, Zdążył stwierdzić, że nigdy za czasów starego porządku Nie było takich sprzeniewierzeń Jak we wzniosłych dniach pochodu ku cnocie Bardzo znaczną część skarbów kościelnych Reformatorzy obyczajów po prostu ukradli Gdyż były z kruszcu. Komisarze polityczni rabowali bogatych mieszczan Wojownicy z kolumn piekielnych Chłopów wandejskich Władze centralne oficjalnie nakazywały łupienie ziem zagranicznych wyzwalanych w imię szczytnych ideałów, a to w celu ratowania finansów francuskich przed ostateczną katastrofą. Jak podaje Bernard Fay, 48 głównych miast belgijskich zapłaciło więc 60 milionów 290 tysięcy liwrów kontrybucji czy podatku, z czego tylko 13 milionów 360 tysięcy trafiło do skarbu państwa. Ta metoda postępowania Przedrwała rewolucję, zwycięsko wkroczyła w dobę cesarstwa. Marszałkowie Ożero, Massena, Brin szeroko słynęli jako łupieszcy. Czyniąc przytyk do nazwiska tego ostatniego, mawiano, że jego podkomendni uczciwi są w dzień, lecz kradną zmierzchu. Leży w tej chwili przede mną wizerunek żołnierza z Korpusu Mogunskiego. Zbrojny, długowłosy i brodaty, Groźnie spoglądający mąż ma na sobie złachany dziurawy na łokciach mundur, kamaszy i trzewiki, z których sterczą bose palce stóp. Realizm obrazka jest absolutny. Dostawcy ówcześnie okradali armię w sposób niezwykle bezwstydny. Produkcja papierowych butów rozwijała się w najlepsze. Był taki, co sumiennie dostarczył umówioną ilość par pończoch dla żołnierzy. Liczba się zgadzała, lecz były to pończoszki dziecinne. Państwo stało się widownią afer naprawdę imponujących. Miejscowi i obcy kombinatorzy znaleźli piękne pole do popisu. Olbrzymi, złodziejsko-łapowniczy skandal wokół likwidacji kompanii indyjskiej został politycznie wyzyskany przy podkopywaniu Dantona, którego pewni przyjaciele skorzystali z okazji do obłowienia się. Po Termidorze w dość łatwy sposób zapobieżono rozmaitym zrywom gniewu ludu. Po prostu przestano płacić członkom sekcji paryskich, którzy poprzednio otrzymywali pieniądze za udział w każdym zgromadzeniu. Biura rządowe niesamowicie pęczniało od masowo zatrudnianych zwolenników brania pensji przede wszystkim. Członkowie konwencji wyznaczyli sobie pobory w wysokości 18 livrów dziennie na głowę, co wcale nie budziło entuzjazmu zgłodniałych, lecz zmuszonych do milczenia mas oczywiście zmuszonych do milczenia na ten temat bo gdybyś przynajmniej można było na dobre nabrać wody w usta oto urywki listu który napisał człowiek bezwzględnie prawy skutek denuncjacji wtrącony do więzienia żołnierz co tysiąc razy wyzywał śmierć w boju nie lęka się jej na szafocie Żałuję jedynie, że nie ujrzy więcej swego kraju i w jednej chwili straci szacunek ze strony obywatela, w którym zawsze widział geniusza opiekuńczego. Znasz, Robespierre, moją wysoką opinię o Twoich talentach i cnotach, moje listy wysyłane do Ciebie z dunkierki, moje wyznania wiary w Ciebie, moja cześć dla Ciebie nie jest zasługą, jest aktem sprawiedliwości. Jeśli życie, które kocham tylko ze względu na ojczyznę, zostanie mi oszczędzone. Będę słusznie wierzyć, że zawdzięczam je jedynie Twojej miłości do patriotów. Jeśli przeciwnie, złość moich wrogów wtrąci mnie do grobu. Zstąpię doń, błogosławiąc Republikę i Robespiera. Wszechwładny Komitet Ocalenia Publicznego miał na usługi liczną policję. Innym jej systemem dysponował mniej potężny, lecz bardzo zazdrosno znaczenie Komitet Bezpieczeństwa Powszechnego. W każdej gminie, w każdym dystrykcie, w każdym departamencie istniały komitety nadzoru, powołane specjalnie do przyjmowania denuncjacji i do zatrzymywania podejrzanych. Gęsta sieć i groźna, skoro się przypomni, że od 22 preriala, aby wydać wyrok śmierci, nie trzeba już było przesłuchiwać świadków prawdziwej czy też rzekomej zbrodni. Opat C.A.S. zapytany, co robił podczas terroru, odpowiedzieć miał z więźle. żyłem. Bardziej na miejscu byłby tu inny respons, znacznie późniejsze sformułowanie literackie – kłamałem aby żyć. Wytworzył się specjalny słownik polityczny, którego przepisów bezpieczniej było nie lekceważyć. Na jasnych jego kartach figurowała cnota, wszystkie słowa z nią spokrewnione i od niej pochodne miłość, ludzkość, naród, patriotyzm, braterstwo, na czarnych zaś trzykroć przeklętych, Potwory zrodzone przez piekło, tyrani, zdrajcy, spiskowcy, zgniłki, arystokraci tudzież bandyci. Biel olśniewająca i czerni smolista, innych kolorów nie uznawano. Piotr robessant Masne znalazł w papierach konwencji godne przytoczenia, naprawdę przez ludzi wygłoszone akty strzeliste. Robespierze, kolumno Republiki. Geniuszu nieprzekupny, który widzi wszystko, przewiduje wszystko, udaremnia wszelkie zło, którego nie można zmylić ni zwieść. Albo inaczej, crescendo. Patrzę na ciebie jak na Mesjasza, którego nam obiecała istota najwyższa, by zreformować wsze czasy. Generał, autor przytoczonego przed chwilą listu, wyrażał się jednak choć trochę po żołniersku powściągliwiej niż politycy. 10 Termidora, gdy rzucony na stół w tiuleriach dyktator spływał krwią ze strzaskanej szczęki, próbował bowiem samobójstwa, wokół tłoczyły się osoby politycznie aktywne, lżąc kolumnę Republiki wczorajszego Mesjasza w sposób obrzydliwy. Wieczorem korowody taneczne otaczały wózek wiozący go na dzisiejszy plac Zgody, na gilotynę. Nie można przemilczać tych objawów, gdyż oznaczały one już osiągnięty stopień deprawacji w języku urzędowej ideologii zwanej cnotą. Historia wystawia rozmaite rachunki. Bywają między nimi szczególnie ciężkie, czyli takie, co przewidują odległe terminy płatności. Napoleon mawiał, że niepodobna rządzić narodem bez religii. W tezie cesarza przeczyć się zdaje samo istnienie Chin. Można za to uparcie bronić twierdzenia, że niedaleko zajdzie społeczeństwo pozbawione poczucia przyzwoitości, takie, w którym nad każdym człowiekiem stać musi nadzorca, wcale zresztą nie trzymający rąk w kieszeni, takie w którym niczyjemu słowu nie można zaufać, na nikogo liczyć. Długotrwałe oddziaływanie strachu, donosicielstwa, złodziejstwa i kłamstwa musi prowadzić do rozkładu społeczeństwa. Pojęcie to odnosić się wszak może tylko do ludzi stale powiązanych pomiędzy sobą tysiącznymi więzami współzależności natury materialnej i moralnej, zdolnych do uznawania wzajemnej lojalności, za zasadę odnoszącą się do praktyki życia, a nie za transparent z wiecu politycznego. Rządy terrorystyczne z reguły zmierzają do całkowitej izolacji człowieka, pozbawiają go jakiejkolwiek obrony i oparcia w obliczu wszystko na swój użytek zagarniającej władzy. Rządy terroru trwały we Francji niepełne dwa lata zaledwie. Dla pokolenia dojrzewających Francuzów terror stanowił w przyszłości fragment wspomnień. Nie mógł przeminąć bez skutków wychowawczych, lecz nie zdążył się stać jedyną szkołą obyczajów. Historia niezbyt wiele wpisała do długoterminowego rachunku. Zapobieżono temu. Komitety rewolucyjne miały swą siedzibę w tiuleriach, w ciepłych porach roku przychodziło tam do pośpiesznego zamykania okien, by spacerująca wokół publiczność nie uległa zgorszeniu, słysząc obelgi, jakimi obrzucali się nawzajem słudzy cnoty. Na zewnątrz, wobec Motłochu, występujący zawsze jako zespół solidarny, do samej głębi duszy zbiorowej, oddany szczytnym powołaniom. W gruncie rzeczy każdemu z tych mężów chodziło o siebie, więc w istniejących warunkach nie tylko o władzę, lecz o życie. Z konieczności Solidarna Kohorta już niemal skazanych zdołała w ostatniej chwili obalić nieprzekupnego, co w przekonaniu autorów i wykonawców dziewiątego Termidora wcale nie miało prowadzić do zmiany systemu rządzenia. Oni zamierzali zmienić tylko ekipę rządzącą, Wysławszy na śmierć Robespiera, Sężysta i Kutona, ulokować się na ich miejscu i robić to samo, co tamci. Fouquier, Tenville, policjant królewski, potem prokurator Trybunału Rewolucyjnego, który oskarżał, skutecznie pchał na gilotynę żyrondystów, królową D'Antona, własnego krewnego i przyjaciela Camilla de Moulin, Teraz przystąpił do oskarżania Robespierystów i zamierzał pełnić swą funkcję nadal. Uważał się za powołanego do obsługiwania na poczesnym stanowisku wszystkich kolejnych faz kosztownej dla innych ludzi historii. Dwa lata. Tylko dwa lata podobnych doświadczeń zniosła Francja ówczesna. Louis Madeleine poświęca w swych książkach szczególną uwagę temu, co się działo 10. Termidora, czyli 28 lipca 1794 roku. Po trwających 24 godziny obradach członkowie konwencji wyjrzeli z Tuleri na świat biały i nie poznali Paryża. Stolica szalała z radości, ludzi ogarnęło delirium. Tłumy zdążyły się już upoić w ich własnym przekonaniu nieuchronnie powracającą wolnością. Noszono na rękach tych, co obalili Robespiera, symbol tyranii. Całowano skraje szat wczorajszych katów Marsylii i Lyonu. Lud stołeczny przypisał własne pragnienia takim padalcom jak Talien, Fouché, Fréron czy Barat. Aż do przesady hojnie obdarzył ich zaufaniem na kredyt, Lecz widok rozszalałej ulicy był nie tylko świąteczny, był także groźny. Okrzyki wesela łatwo przeistoczyć się mogły w nowe, stołeczne tym razem, rembar. Gorący pejzaż lipcowy rozgrzał krew w żyłach ogromnej większości członków konwencji. Poczuli się znowu ludźmi tacy, dla których szczytem bohaterstwa było dotychczas powstrzymywanie się od głosu. Bagno ożyło, równina zaczęła falować. Zwolennicy programu zachowania zdobyczy rewolucji, lecz wyrzeczenia się wizjonerskich opętań, nabrali tchów płuca. Konwencja popadła w absolutną zależność od opinii publicznej, stwierdził wkrótce di Pan. W takiej zależności nie ma zbrodni i Francja ówczesna wcale nie zrobiła złego interesu. Najobrotniejsi spośród terrorystów zorientowali się bystro. Mniej sprytni, ochoczo zresztą poświęceni przez własnych kolegów, wylądowali wkrótce na Gilotynie lub za Atlantykiem, w Gujanie. Tam właśnie, w kolonii karnej, dokonał dni swoich Jean-Claude d'Erbois, terrorysta przykładny, jeden z głównych sprawców obalenia Robespiera. Lepiej znacznie powiodło się, Bernardowi Barer de Viesac, który tak wymownie zachęcał do zrównania Wandei z ziemią. Musiał się ukrywać, lecz udało mu się doczekać szczęśliwie czasów Napoleona. Geniuszem w zakresie politycznego pływactwa okazał się prorektor przyszłego cesarza, wicehrabia Paweł de Barat który za czasów terroru masakrował w najlepsze, po Termidorze został wojskowym komendantem Paryża, potem dyrektorem, jednym z pięciu co prawda, lecz tym nieusuwalnym. Aby nie wywoływać fałszywego wrażenia, że tylko członkowie stanu szlacheckiego umieli postępować jak kameleony, rzućmy okiem na życiorys rzeźnika paryskiego, Ludwika Legendre. Skontrolować prawdziwość danych każdy może bez trudu, odkąd Larus wydał dykcjonarz rewolucji opracowany przez Bernardin Melchior Bonnet. Obywatel Legendre należał do organizatorów zdobycia Bastylii. Zmusił Ludwika XVI do włożenia czerwonej czapki frygijskiej W konwencji zasiadał na skrajnej lewicy, wśród górali. Przyjaźnił się z Dantonem i Robespierem. Lecz potrafił w porę odsuwać się od nich. Po Termidorze osobiście zamykał klub jakobinów, kierował tłumieniem rozruchów ludowych. Kto z terrorystów zdołał się utrzymać, wylawirować, ten wcale nie wyklął metod okrutnych. W 1795 roku aż dwukrotnie popisał się Jean Talien, małżonek pięknej Teresy, zwanej Notre Dame de Termidor. W maju, podobnie jak Leżandr, uczestniczył w represji wobec plebsu, który naszedł konwencję żądając chleba. W lipcu kazał rozstrzelać 750 jeńców emigrantów wziętych do niewoli podczas nieszczęsnej próby desantu na półwyspie Kiberon. W obawie o własne przywileje włodarze srożyli się dorywczo raz na lewo, raz na prawo, lecz po Termidorze terror stał się niemożliwy, jako system rządzenia. Nie ma w tym żadnej zasługi tak zwanych termidorianów. Cała sława należy się narodowi francuskiemu, który nie popadł w śmiertelny grzech bierności. Od wypadku do wypadku, pod hasłem walki o drogie mu cele, oszukańczo zaprowadzony przez skrajną mniejszość fatalne położenie, przy pierwszej poważnej sposobności dał do zrozumienia, że ma dość niewolniczej praktyki przysłoniętej patetycznymi deklamacjami na temat wolności. To, co w zamierzeniach rozmaitych talienów i frezonów miało być tylko przewrotem pałacowym, stało się przełomem historycznym. Tym razem naprawdę można było powiedzieć – lud tak chce. Ogół Francuzów nie zgadzał się na program polegający na tym, że godne tego miana życie ustaje – nad powszechną moralną i społeczną martwotą jedni tylko politycy rozwijają do lotu skrzydła, nie tyle orle, co gawronie. Ukarano śmiercią sędziego, który skazując na gilotynę Antoniego Lavoisier, twórcę chemii nowożytnej, ironicznie oświadczył, że Republika nie potrzebuje uczonych. Złoki Marata usunięto wkrótce z Panteonu. Francja zaczynała wymiatać nieczystości. Jakże lekkomyślnie postąpili działacze, którzy puścili mimo uszu ton stanowiący główną melodię kajetów skarg. Pomimo wszystkich filtrów i recept redakcyjnych wyziera z nich przecież ta prawda, że ogół Francuzów nie nadawał się do przeróbki na personel obsługujący politykę i polityków, już kiełkujące przekonanie, że to raczej władza powołana jest do obsługiwania potrzeb społeczeństwa. Powróćmy do pięknego porównania z tychże kajetów. Narzucać ich autorowi czy narodowi francuskiemu niewolniczą bierność było równie roztropnie, jak wsadzać kawalerię francuską na woły. Tyle pięknych pomników, katedr i pałaców, miast i twierdz pozostawił po sobie stary porządek Ancien Régime. Rozpoczęta obecnie tzw. przebudowa paryskiej dzielnicy Marais polega właściwie na jej oczyszczeniu. Usunięte być mają czynszowe kamienice, budy, kramy, warsztaty i temu podobne dodatki XIX stulecia, by pełnia dawnej krasy, powrócić mogła w ulice, które pomimo oszpeceń nie przestały być ładne. W dziedzinie dorobku moralnego za najpiękniejszy pomnik starego porządku uważać mi wolno, Tę postawę jego wychowanków, która się przejawiła zarówno w kajetach skarg, jak w radosnym upojeniu X termidora. Monarchowie z rodu kapetyngów uważali Francuzów za swych poddanych, lecz nie wychowali ich na niewolników. Kajety przepełnione są żywnymi wspomnieniami o Henryku IV, twórcy i proroku ideologii kury w garnku na niedzielę. Wiadomo powszechnie, że temu potężnemu królowi pewien smolarz powiedział prosto w oczy – każdy jest panem w swojej chałupie. Moralni potomkowie owego mówcy tylko przez dwa lata grzeszyli serwilizmem wobec takich, co usunąwszy poniżające miano poddanego, zastąpili je tytułem obywatela, po czym najęli całe falangi dozorców i szpicli, by we dnie i w nocy zaglądali w okna Wspomnianej przed chwilą budowli Chłopi wandejscy w ogóle nie zgodzili się ugiąć karku W marcu 1793 roku Sposobem gwałtownym i okrutnym Wnieśli do historii ten sam protest ludzi spragnionych wolności Na jaki ulica paryska pozwoliła sobie dopiero w kilkanaście miesięcy później W okolicznościach sprzyjających ciężko zapłacili za swój ślepy, bo przedwczesny poryw, który znacznie łatwiej potępić niż ocenić. Jeżeli największą zdobyczą wielkiej rewolucji francuskiej było utwierdzenie zasady równości wszystkich ludzi wobec prawa i państwa, to pozornym tylko paradoksem wyda się twierdzenie, że biali wandejscy byli najbardziej konsekwentnymi obrońcami tego nowoczesnego dogmatu wybierali plebejuszy na przywódców jednego z zawezwanych do współdziału szlachciców spotkała przygoda dość zabawna lecz poniekąd symboliczna ruszając ze swego zamku chciał dosiąść konia ale tłumnie zgromadzeni chłopi poprosili grzecznie aby na razie postępował tak jak oni to znaczy szedł pieszo na wierzchowca przyjdzie pora później w polu i w boju z punktu widzenia nowych włodarzy grzechem wandejczyków było właśnie nic innego jak żądanie urzeczywistnienia równości w praktyce. Wsielskim parafianom nie mogło się w głowach pomieścić, że poglądy niektórych mieszczan na sprawy religijne mają być czymś lepszym niż wieśniacze, że wyborcami proboszcza zostaną ci, co rozporządzają gotówką, a nie ci, co będą się u niego spowiadać. Zasada równości Podobnie jak każda inna, może być dwojako użytkowana, posłużyć za temat do zawiłych interpretacji, przysłaniających konkretne interesy, albo materializować się w dniu powszednim, w sensie dla wszystkich zrozumiałym. Teoria zniesienia przywilejów nie zdołała przysłonić faktu wyrastania nowej, bardzo bezwzględnie postępującej elity republikańskiej szlachty, o wiele potężniejszej niż dawna herbowa. Gdzieś daleko powstawały ośrodki przypisujące sobie prawo dekretowania o wszystkim, co istnieje i kształtuje życie ludzkie. Pojawiła się pryncypialna, rzekomo oświecona, aż nazbyt materialnie odczuć się dająca pogarda wobec przekonań i rzeczy, które inni ludzie kochali. Kajety skarg dowodzą, że naród francuski dojrzał do zasady równości. Wojna Wandejska. Może być uważana za świadectwo, że wielu Francuzów potrafiło się tym hasłem przejąć w sposób naiwny, srogo, prostolinijny. Wieśniak, człowiek na co dzień obsujący z przyrodą, miewa naturalną skłonność do poważnego traktowania życia, to znaczy do niezbyt nerwowego zapatrywania się na zjawisko śmierci. Wiele jest znaczenia w powszechnym, dawniej obyczaju, wczesnego zaopatrywania się we wszystko, co potrzebne w ostatniej wędrówce. Rozważania o wojnie domowej. Taśma piąta, koniec ścieżki pierwszej.